Witajcie po weekendzie w 44 odcinku Ośmiu Gatek. Mówi dla Państwa Krzysztof Włodek. Dzisiaj, jak zwykle, ruszamy z trzema informacjami. Na początek będzie o tym, jak zostać ptakiem. Później, powiemy o hełmie młodego powstańca. A na sam koniec o świetnie zapowiadającym się telefonie OnePlus One. Plus One. Okulary wirtualnej rzeczywistości swoją premierę miały już jakiś czas temu, zostały wtedy zaprezentowane w internecie, głównie zyskały bardzo dużą popularność filmiki, na których ludzie po założeniu tych okularów nie umieli odnaleźć się w rzeczywistości. Takich mózg został skołowany przez obraz, który widzieli właśnie w tych okularach, że nie umieli utrzymać równowagi i po prostu się wywracali. Teraz studenci z Curychu wymyślili dodatkowe zastosowanie tych okularów. Dołożyli do nich wiatrak oraz specjalne mechanizmy. Co z tego wyszło? Wyszło urządzenie, dzięki któremu możemy poczuć się jakbyśmy latali w powietrzu. Wiatrak odpowiada za uczucie oczywiście oporu powietrza, a mechanizmy, które są zamocowane przy drewnianych deskach, umożliwiają nam poruszanie tak jakby skrzydłami ptaka, a w praktyce po prostu leżemy niejako przywiązani do całego mechanizmu. Głównie tutaj działanie opiera się oczywiście na okularach wirtualnej rzeczywistości, ale połączenie tych trzech elementów spowodowało, że poczujemy się jakbyśmy naprawdę latali. I niepotrzebne jest nam do tego świadome śnienie czy wybujała wyobraźnia, Teraz wystarczy już tylko technika. 1 sierpnia będziemy obchodzić już 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kilka dni temu mówiłem o filmie Powstanie Warszawskie, które jest pierwszym na świecie filmem non-fiction, czyli zbudowanym z ujęć pochodzącym tylko z historii, czyli po prostu odświeżeniem starych taśm i zrobieniem z tego filmu. A dzisiaj jest temat o hełmie Młodego Powstańca. Jakiś czas temu agencja reklamowa AVENA zaprojektowała taki hełm dla małolatów, dla dzieci i kosztował on 30 zł. Sam producent filmu i jednocześnie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi w prasie coś takiego. Nie lubię tego. Wiem, że często wynika to z dobrej woli, ale w muzeum tłumaczymy wszystkim, że mały powstaniec jest dramatyczną, artystyczną próbą odreagowania wojny, która wciąga dzieci, a nie literackim zapisem przebiegu walk w czasie powstania. Nie lubię przebierania dzieci za powstańców. Po pierwsze, trudno się bawić w wojnę, a po drugie, nie ma to związku z prawdą. Producenci plastikowych hełmów proponowali nam je do sklepiku, w tym muzeum. I pewnie można byłoby nieźle na nich zarobić, ale odmówiliśmy. Myślę, że jest to sensowne, bo stworzenie z tego hełmu czegoś na kształt elementu garderoby pewnego rodzaju zabawką no nie jest chyba do końca dobrym pomysłem no i nie jest tak naprawdę dobrym uczczeniem tego, co miało miejsce kiedyś naprawdę. Sami sprzedawcy z firmy Avena powiedzieli, że produkt nie sprzedawał się za dobrze, szczególnie z tego powodu, że nie został wypromowany przez żadną większą organizację lub muzeum, ponieważ wszystkie odmawiały, jednak ich naśladowców bardzo łatwo znaleźć na Allegro na przykład, czy innych aukcjach internetowych i tam dobrze się sprzedają te produkty, najczęściej jest to po prostu chińska robota, więc nie są to drogie rzeczy, no ale zastanówmy się, no bo w końcu to my ubieramy swoje dzieci w coś takiego. I czy tego chcemy? Odpowiedź na to pytanie oczywiście pozostawiam wam, słuchaczom. One plus One. Smartfon doskonały? No, o tym przekonamy się za chwilę. Jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że nie jest tak łatwo go dostać, ponieważ obowiązuje specjalny system w przypadku jego zakupu, ale o tym na sam koniec. Sama specyfikacja tego telefonu jest naprawdę powalająca. Mamy tutaj do dyspozycji 5,5-calowy wyświetlacz LCD, oczywiście IPS, o rozdzielczości 1920x1080, ok. Mamy Gorilla Glass, czyli wytrzymały szkło pokrywające nasz wyświetlacz, ok. Mamy procesor czterordzeniowy Snapdragon, wow. Mamy 3 giga pamięci RAM, w komputerze mam mniej. Ale uwaga, teraz jest najciekawsze, ma... Aparat 13-megapikselowy, norma, z możliwością kręcenia filmów w rozdzielczości 4K. Jest to rozdzielczość, która dopiero weszła w świecie filmowym. To jest podwójna jakość w stosunku do rozdzielczości HD. Coś takiego ma miejsce w smartfonie. Ja jestem zaszokowany, szczerze mówiąc. Bateria 300 mAh ma oczywiście LT, Bluetooth. Ten smartfon jest naprawdę według mnie doskonały. Oczywiście będzie sprzedawany w dwóch wersjach kolorystycznych. No, można się domyślić białej i czarnej. Oprócz tego w sprzedaży mają się pojawić klapki z bambusa, drewna, jeansu czy kleweru. Okej, okay, świetna sprawa. Można spersonalizować. Zresztą iPhone robi to samo ze swoimi kolorowymi nakładkami do tańszego iPhone'a aktualnie najnowszego. Teraz uwaga. Zaskoczę Was. Cena takiego telefonu to 269 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje około 1130 zł za takie wyposażenie w takim telefonie. Wow, duże wow. No przejdźmy dalej, bo... Oczywiście sprawa nie ma się tak idealnie jakby mogła, ponieważ smartfon trafi do sprzedaży jeszcze w tym kwartale, ale na początku będzie dostępny w Austrii, Belgii, Kanadzie, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Hongkongu, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Tajwanie, Wielkiej Brytanii oraz w USA. Na razie Polski tam nie ma. Oprócz tego sam system sprzedaży jest dostępny na zasadzie zaproszeń. No i tu może być pies pogrzebany, ponieważ gdy ktoś kupuje taki telefon ma dostępne zaproszenia na zakup takiego telefonu, którymi może się podzielić ze znajomymi bądź pewnie będzie sprzedawał na jakichś aukcjach, tego już nie unikniemy. No powiem tak, jest to bardzo ciekawa taktyka ze strony firmy, na pewno spowoduje to wzrost zainteresowania tym telefonem. Ja pierwsze co powiem, wygląda ten telefon świetnie, wyposażony jest niebiańsko. Te wideo w rozdzielczości 4K, <śmiech> telefony jak marzenie, mogłoby się wydawać. Wszystko byłoby pięknie, gdyby tylko nie było tego systemu zaproszeń. I to na tyle w 44. odcinku gatek. Ja wam życzę optymizmu na zbliżający się tydzień, no i do usłyszenia już jutro.